Ty musisz tu pierwszą zacząć obracać. Ty musisz tą pierwszą miną zacząć obracać. Ta, ta, ta pierwsza zyskuje kolejne. A po e, już będę kończył? popatrzcie, teraz będę kończył. Niekomu są poczuł, że zaskrchało w żołądku? No, bo słyszałem, że komuś e, w żołądku się zaburczało. Tak już będę kończył. A więc będę kończył. wiecie, który przyszedł? To słucha prwi pred Pana. Nie, wiecie który. Który z tych słuchów przycię? Kto, kto przyszedł pana? pierwszy przed oblicze Pana z tych wszystkich słów. No ten co. Co nic nie zyska? No przed... ten, ten, który nic nie zyskał oczywiście. Nie. Wiecie, no, który był no nie, wiecie kto był pierwszy? Ten, który miał, największą śmiałość. który miał największą śmiałość Który miał największą śmiałość? Który nie bał się Pana? Który nie bał się Go przyjścia? Ten, kto już miał dziesięć On pierwszy przyszedł Mówi Panie Twoja mina pozyskała kolejne miny. I ten, który najwięcej zyskał, ten przyszedł pierwszy. ten, który już mniej zyskał, już miał taką mniejszą śmiałość. Przyszedł jako drugi, przepraszam. A A widzę, że ten, który nic nie zyskał, przyszedł ostatni. Wieszcie, dlaczego przyszedł ostatni? Bo się bał. I jeżeli nie chcesz mieć strachu i obawy w swoim sercu, obracaj tu Obracaj tą miną. Pracuj. Pracuj nią. Nie ma ci, że w taką to weku, że siwizna zdobi Twoją głowę. To nie przeszkadza, Joszko, że już siwizna zdobi Twoją głowę. To nie jest za późno. Nie skoro robi w wtedy, kiedy pan farar nad Twoim grobem. Tak to robił. Za późno by było, gdyby ksiądz nad twoim grobem robił w ten sposób. Ale, ty się jeszcze tu. Ale jesteś jeszcze tutaj. jeszcze nie, nie, skoro. Jeszcze nie jest za Zobę późno swoją Weź swoją minę A obracaj i obracaj mnie. nią. A ludzie przyjdą. Już się, mnie. E... Joszko, A ja chcę się być o mnie o i ja chcę być wolny. Ja chcę być I ja chcę być zdrowy. Maj słowo e... Miej słowo prorockie, prorockie dla mnie. Zachęć moją upadłą duszę. Mi. usłuż mi a ty będziesz slużyć. a ty będziesz służył a ty budu i te dary odpoczył. będą się mnożyć w twoim gdziekolwiek życiu ja po, I gdziekolwiek pan mógł cię postawić e, e, wszędzie życiu. będą przejawiać się dary Ducha Świętego Ale w twoim życiu i jeżeli tą pierwszą minę zakopiesz a ty nie będziesz i jeżeli nie będziesz w stanie nie będziesz potrafił powiedzieć co pan z tobą zrobił to. zawiążesz to a koniec i jest koniec Panu. A potem będziesz się bał przyjścia Pańskiego. Będziesz si si to no, oczekiwał tego, marzył o tym, żeby długo żyć na tej Ziemi. Ale nie będziesz miał tęsknoty za spotkaniem z Panem. Wiecie, je jaka jest tęsknota mojego serca? Aby so swoim dnes. Nie, żebym się spotkał z moim Panem już dzisiaj. Ten człowiek który nie obracał swojej hrywny. Ten człowiek, który nie obracał swoją miną. On mówi tak. o panie jeszcze nie przyjdź. E, mówi panie nie przychodź jeszcze. E, jeszcze są nie urobił wszystko, co są miał. E, nie zrobił jeszcze, nie zrobiłem jeszcze wszystkiego, co miałem zrobić. Ale ten, kto obraca wszystkie te hrywny. Ale čo? ten, który obraca wszystkimi minami, które ma, ten jest już dnesa postawić przed nim. Już jest gotowy dzisiaj stanąć przed nim. Wiecie o czym mówię? Wiecie o co mówię? Rozumiecie? Rozumiecie to? Rozumiete to? Bądźcie poręczni. Bądźcie bógusławieni. Będziemy samotni. Będziemy się modlić. Skłonimy swoje głowy. Pochylmy swoje głowy. Drogi niebieski Ojcze, drogi Ojcze w niebie, odpuść że mnogo za darmi ducha świętego przedstawialiśmy si Niejaką mistyku. Yy, wyważ nam to, że yy, wyobrażaliśmy sobie ducha świętego jako, jako jakiś mistycyzm odpusznam wybacz nam panie a ty tak praktyczny pracujesz naszemu a ty życiu. w taki praktyczny sposób pracujesz tak w naszym życiu praktycznie funguje to twoje słowo taki praktyczny sposób działa twoje słowo nie je ono sło. nie gdzie daleko na nebesia ono nie jest daleko na aby niebie. aby powiedział nie kto kto nam go odział doniesie żeby ktoś powiedział kto nam go ściągnie o to twoje słowo jest tu to twoje słowo jest między nami wśród nas w naszych sercach w naszych sercach abyśmy załochłopili abyśmy go zrozumieli abyśmy go czynili abyśmy go wykonywali o Duchu Święty o Duchu Święty Prí Iść, a nasze zapieczętuj nasze serca. Zapieczętuj nasze serca. Gwernej służby do ku wiernej służby w wiernej e, łasce miło, w miłości abyśmy wiedzieli płakać z płaczem abyśmy potrafili płakać z, aby zimy, sme vedeli sa z abyśmy wiedzieli się radować z radością abyśmy potrafili cieszyć, cieszyć aby zimy, tých, się cieszeniem abyśmy pij którzy są w nudz i pozdwigowani abyśmy zasmuszonych i podroszonych o svety, duchu święty a rozdzieluj swoje dary i ro, rozdzielaj swoje dary swojej cerkwi swojemu kościołowi na budowanie cerkwi na budowanie kościoła na budowanie bożego królestwa na budowanie bożego królestwa to to jest wielkie Tajemstwo, Bo to jest wielka które się nam zjawił dniestu które, na którym to miejsce, które objawiłeś nam dzisiaj No i my że to jest niegdzie na niebes jak do nam to do niej się dole. Wielu myśli, że to jest na niebiosach gdzieś daleko. Kto nam to ścina? A nie to słowo jest tu między nami. Ale to słowo jest wśród. trudne. Abyśmy go konali. Abyśmy go czynili. Nie zajtra. Nie jutro. Ale już denies. Ale już dzisiaj. Tak, duch tak mówi duch święty Dnes, kiedy ste počuli Dziś kiedyś byście poczuli jego gdybyście usłyszeli jego głos Nie zatwardzujcie swoje serce Nie zatwardzajcie swojego serca Nie mów w swoim sercu że ty to mu lepiej rozumiesz Nie mów swoim sercu że ty to lepiej rozumiesz Ale swoim żywotem a swoim skutkom dokarz. Ale swoim życiem i swoimi uczynkami że to mu rozumiesz, rozumiesz że to rozumiesz A będziesz miał chwałę nie u Boga i będziesz wiem chwałę u Boga Nie chwal sam siebie Nie chwal samego siebie Ale czekaj że Bóg cię pochwali Ale oczekuj że Pan Bóg cię pochwali Bo bo są pyśnym przeciwnikowi Bo panu pyśnym się sprzeciwia Pokornym dawa miłość. Pokornym daje łaskę. Oj, no. pokorne sercza. O, pokorne sercza. Na które prysi teraz, pa, y, teraz deszcz ducha świętego. Na które pada teraz deszcz ducha świętego. Otwórzcie się Panu. Otwórzcie się dla Pana. Bądźcie pełni ducha. Bądźcie pełni ducha. Bądźcie pełni łaski. Bądźcie pełni miłości. Bądźcie pełni odpustenia. Bądźcie pełni przebaczenia. Bądźcie pełni swobody Chrystowskiej. Bądźcie pełni wolności Chrystusowej. A przyjdź Panie Jezu. przyjdź Panie Jezu. A Panuj nad nami. I Panuj nad nami. Panuj nad każdym jednym e, sercem. Panuj nad każdym jednym sercem. A my, wyznawamy, Panie a my Krystian, wyznajemy Panie Jezu. A my wyznajemy Panie Jezu Że każdy jest. jeden z nas. Że każdy z nas. Tu, któryśmy na tontem miejscu. My chcemy, abyś si panował nad my nami. My chcemy, abyś nad nami panował. My nie chcemy, abyś si nas rozpoltila, chodził do wonka jejtmi. E, nie, nie chcemy, żebyś nas zniszczył i wyrzucił do ciemności zewnętrznej Ale my chcemy abyś si ty panował nad Ale nami Chcemy żebyś ty nad, nad nami panował Nad naszymi tużbami Nad naszymi Nad naszymi cytami Nad naszymi uczuciami nad naszą myślą O przy Duchu przyjdź Duchu Święty Przyjdź Panuj nad nami Panuj nad nami a poużyj si nas I użyj nas Na cześć a chwałę dla czci i chwały Jezusa Chrystusa A na zachranu mnogich dusz I na ratunek dla wielu dusz w tym imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen.